O, siema, ty jaką robisz? A tak, a, by the way, to śmierdzi to jakbyś kogoś zabił. Może byś tu kurwa posprzątał i gdzie jest ten Jurek? Pierdolony do niego, mam ważny interes.